List do Kolosan, drugi rozdział, czytamy od pierwszego wiersza. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za Was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. W tym wierszu Apostoł Paweł mówi o najprawdopodobniej tutaj o modlitwie o boju w modlitwie który toczył za Kolosan, toczył za Laodejcyczyków i też za innych, których nie znał osobiście. I patrząc na kontekst całego tego listu, patrząc na, właśnie na cały ten list i to, jaki jest kontekst tego drugiego rozdziału, który będziemy czytali, widać, że już w tamtym czasie Kościół poddany był różnym atakom. Pojawili się ludzie, którzy wnosili jakieś nauki, które odciągały chrześcijan od centrum chrześcijaństwa. W tamtym czasie bardzo często, jako że Kościół funkcjonował na gruncie żydowskim, oni w pierwszej kolejności, kiedy gdzieś szli, szukali synagogi, szukali jakiegoś miejsca, gdzie już byli Żydzi, którzy znali Stary Testament, którzy byli bardziej otwarci na przyjęcie Ewangelii. Do nich szli, im głosili w pierwszej kolejności Ewangelię i bardzo często kościoły funkcjonowały w jakimś takim połączeniu z Żydami. Z czasem oczywiście zaczęły być zupełnie samodzielne i wyodrębniać się z żydostwa. Niemniej jednak wielu z Żydów, którzy się nawrócili, podążali ślad za apostołem Pawłem, za innymi apostołami i przychodzili do kościołów chrześcijańskich i mówili, Chrystus tak, jak najbardziej, On jest Mesjaszem. Uznawali Go za Mesjasza, ale mówili, nie wystarczy sam Chrystus. Nie wystarczy tylko w Niego uwierzyć, nie wystarczy tylko za Nim pójść, nie wystarczy tylko Jego poznawać. Trzeba jeszcze pamiętać o tym wszystkim, co do tej pory zostało objawione. Trzeba pamiętać o świętach, trzeba pamiętać o obrzezaniu, trzeba pamiętać o tych różnych rzeczach, które też są dobre, które przecież Bóg dał. My też powinniśmy je robić i wy jako chrześcijanie powinniście się ich trzymać. Apostoł Paweł przez objawienie Ducha widział, że te rzeczy tak naprawdę nie były istotą sprawy te wszystkie rzeczy, które ci ludzie wnosili, one były tylko cieniem, były zapowiedzią, były przewodnikiem do Chrystusa. Teraz, kiedy przyszedł Chrystus, nie było potrzeby kontynuacji tych rzeczy. Nie było potrzeby, żeby teraz się nimi zajmować, kiedy mamy Chrystusa, kiedy mamy tą pełnię, która jest w Nim. I stąd apostoł Paweł walczył w modlitwie, błagał Boga o oświecenie, o objawienie, o zachowanie Kościoła w czystości, jak również pisze listy w których staje się narzędziem odpowiedzi na tę modlitwę, w których wyjaśnia tym wierzącym, co tak naprawdę jest sednem sprawy, co jest istotą życia w Chrystusie, co jest istotą Kościoła. I bracia, siostry, to jest niezwykle ważne i dzisiaj. I dzisiaj tu i tam przychodzą różni ludzie z nowymi modami, z nowymi jakimiś pomysłami na Kościół, na chrześcijaństwo i wnoszą przeróżne rzeczy do Kościoła. I mówią, musimy to tak robić, musimy to w ten sposób robić. Dzisiaj coraz bardziej nabiera pędu w Kościele taka filozofia menadżerstwa. Kościoły kupują programy komputerowe, którymi badają rynek, w którym się znajdują. Po prostu kupujecie program, wpisujecie dane dotyczące miasta, w którym mieszkacie i program komputerowy wam mówi, co macie robić, jakie macie kroki podjąć, żeby pozyskać to miasto dla Chrystusa. Do tego do czegoś takiego dochodzi. W szkołach biblijnych zaczyna się coraz większy akcent kłaść na menadżerstwo, na zarządzanie zasobami ludzkimi, na kierowanie ludźmi. Takie przedmioty pojawiają się chociażby w warszawskim seminarium teologicznym. Nowy kierunek w tym roku powstał. Tego typu seminaria się w tym kształtują, tym, tym tym się zaczynają zajmować. Jest takie myślenie, że te stare metody, wiecie, modlitwy na kolanach, postu, głoszenia słowa, to dzisiaj nie działa, to, to nie przemawia do ludzi. Musimy być lepiej zorganizowani, musimy mieć więcej multimediów w Kościele, musimy Kościół uczynić bardziej zabawnym, bardziej przyjaznym dla użytkownika, że jak ludzie przyjdą, najgorsi grzesznicy, islamiści, ktokolwiek, będą się dobrze czuli w Kościele. Jest taka dzisiaj koncepcja na Kościół. I oczywiście to się zmienia, są, są różne akcenty położone w różnych miejscach, ale widać, że jest jakaś chęć, żeby coś zrobić, żeby. Motywacja jest dobra, tak? Motywacja jest, żeby ludzie poznali Chrystusa, motywacja jest, żeby Ewangelia dotarła do ludzi, żeby Boży Kościół wzrastał. Ale chwyta się metod, które z gruntu są niebezpieczne, metod, które z gruntu odwodzą nas od istoty, sprawy. I Kościół poświęca swój czas, swoje zasoby, swoją energię na rzeczy, które stawiam pod wielkim znakiem zapytania, jeśli chodzi o Boże błogosławieństwo. W tamtym czasie były to kwestie religijne i dzisiaj takie też są. Są dzisiaj ludzie, jest taka jakaś odnowa w kościele żydostwa, zauważyłem. Coraz więcej jest zainteresowania żydostwem w kościele i oczywiście musimy pamiętać o tej wielkiej spuściźnie żydostwa, ale widzę, że jest coraz więcej zborów, stawia te świeczniki siedmioramienne, ludzie kupują te, te rogi i dmą w nich w zborach, na tych rogach ponoć to ma niesamowite błogosławieństwo, uzdrowienia są, wiecie, niesamowite rzeczy się dzieją, bo na, na rogu z przywiezionym z Izraela, Trąbią, ludzie przywożą z Izraela zwoje, obwijają się tymi zwojami. Na YouTubie można zobaczyć wszystko, co się dzieje w zborach. wiecie, Jest niesamowite odrodzenie w kościele chrześcijańskim jakichś żydowskich rzeczy. Otaczają się, torą otaczają się, wiecie, zmieniają w swoich bibliach na żydowskie słowa itd. I jakaś z tego, jakaś z tego część pewnie jest dobra. Jakieś tutaj elementy są pomocne, ale wydaje mi się, że to jest kolejna jakaś moda. To jest jakiś kolejny trend, który przychodzi i zamiast skupić się na tym, co jest w centrum, ludzie zajmują się takimi rzeczami. I Teraz, wiecie, muszą mieć specjalny zwój z Izraela albo muszą mieć świecznik wykuty przez izraelskiego kowala albo co tam jeszcze, żeby było błogosławieństwo Boże. Ludzie coraz więcej... Tych, którzy myślą, no trzeba, trzeba wrócić do tych pokarmów. Wiecie jednak, to, to ta dieta jest jest też i dla duszy, nie tylko dla ciała, ale i dla duszy jest dobra. I człowiek i przez te pokarmy może zbliżyć się do Boga. Chociaż Pismo wyraźnie mówi, że nie zbliżamy się do niej przez Boga, ale coraz pojawiają się ludzie, którzy mówią, naprawdę, wiesz, jak tak dobrze się odżywią, to i duch jest we mnie zdrowy i, i tak naprawdę łatwiej się jest modlić po takiej diecie i próbują też to jakoś tam do kościoła wprowadzić. No i oczywiście ten sabat, nie? To jest kluczowa sprawa, bracia siostry. Czy rzeczywiście te rzeczy są w stanie odnowić Kościół? Czy rzeczywiście te rzeczy są w stanie ubogacić naszą wiarę? Czy one rzeczywiście potrzebujemy je, aby, abyśmy stali się lepszymi wierzącymi? Apostoł Paweł mówi chcę, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodicei, za tych, którzy byli ogarnięci tamtymi żdowskimi naukami, tamtymi żydowskimi wpływami, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca. A oni, połączeni w miłości, zdążali zobaczmy do czego. Do czego mamy zdążać? Do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia. Do poznania tajemnicy Bożej to jest Chrystusa. To jest istota sprawy. Do poznania tajemnicy Bożej to jest Chrystusa. Tutaj, jeśli zajrzycie do innych przekładów, zobaczycie ciekawe różnice. W niektórych przekładach na przykład jest powiedziane do poznania tajemnicy Bożej Chrystusa. Albo do poznania Boga i Ojca i Chrystusa. Rzeczywiście, jeśli chodzi o ten wiersz, są pewne różnice w manuskryptach. W najstarszych manuskryptach są różnice, jeśli chodzi o ten wiersz, jak on jest podawany. One oczywiście nie są znaczące. One wszystkie dotyczą tej samej kwestii. Wskazują wszystkie na Chrystusa jako tego, którego, do którego poznania winniśmy dążyć. Ale widać tutaj, jakby jest to różnorako ujęte. Warto jest przyjrzeć się tym różnym przekładom, ponieważ myślę, że Bóg... Pozwolił na coś takiego, gdyż one tak naprawdę, żaden z nich nie odbiega od jakiegoś sensu Słowa Bożego i nie jest to jedyny przykład, gdzie ta myśl, która jest w tym wierszu zawarta, pojawia się. Natomiast one jakby rzucają różne światło na osobę Pana Jezusa Chrystusa, który jest centrum, wokół którego powinno nasze życie dąży, nasze życie krążyć i którego zgłębianie i którego poznawanie powinno nam towarzyszyć. Apostoł Paweł dalej mówi... Do poznania tajemnicy Bożej to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Wszystkie. Nie tylko część, nie tylko niektóre, nie tylko większość, ale w Nim są wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię dlaczego? Po co to mówisz, Pawle? Przecież my to wiemy, nie? To mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. A więc Paweł wie, że będą tacy, którzy przyjdą i byli tacy już tam, tam się tacy już pojawili ewidentnie, którzy przyszli i mówili tak, że to brzmiało po Bożemu. To brzmiało rozsądnie, to brzmiało słusznie, ale Paweł mówi, to jest rzekoma słuszność, to jest pozorna słuszność. Jest w tym pewien poważny błąd i tak zawsze jest ze zwiedzeniem. Wiecie, nikt nie przychodzi raczej do kościoła i nie mówi, chodźcie za mną, ja was zaprowadzę do piekła. Wierzcie mi, a będziecie potępieni. Głosi nam, żebyśmy klękali przed szatanem i coś takiego. To wiadomo, że nikt takiego czegoś nie przyjmie. To Kościół od razu rozpozna, że to jakiś zwodziciel i wyrzuci takiego. Ale jeśli ktoś przyjdzie i tak dużo mówi o Panu Jezusie, i tak dużo mówi o służeniu Bogu i tak dalej, i zaczyna gdzieś tam jakieś pomiędzy zdaniami coś tam wkręcać, gdzieś tam tylko coś troszeczkę doda, gdzieś tam tylko troszeczkę coś zmieni, no to powiemy, Wiesz, bracie, no faktycznie coś tam takiego dziwnego było, ale zobacz, ile dobrego mówił, tak? Ale przecież ile on dobrego mówił? 99% to było dobre, tylko 1% tam jakiś może taki, jakiś taki, taki. ale ktoś mówi 100% dobrze, tak? Czy ktokolwiek mówi 100% dobrze? Nikt nie mówi 100%, to nie ma doskonałych, prawda? Okej, okay, nikt nie mówi dobrze, ale jeśli jest ten 1% zwodniczy, to powinniśmy ten 1% jasno wykazać i ten jasno ten 1% odrzucić. Jeśli konfrontujemy taką osobę z prawdą Bożą, a ta osoba nadal chce ten swój 1% przekręcać, to powinniśmy z takim mniej więcej nie przestawać. Powinniśmy z dala się od takich trzymać. Bo tak działa zwiedzenie. Kiedy dajesz psu truciznę, to nie dajesz mu, czy tam komukolwiek nie chcę tutaj, bo obrońcy psów na mnie tutaj zaraz naskoczą, ale jak chcesz otruć jakiegoś tak, potwora, to nie dajesz mu samej trucizny. Dasz mu kiełbachę dobrą, a tylko tam troszeczkę wystarczy tej trucizny włożyć, i to wystarczy, tak? On nie musi całej trucizny zjeść, żeby się otruć. Niech zje 99% kiełbachy, a 1% wystarczy, żeby go załatwić. I taka jest, tak działa zwiedzenie, tak działa oszustwo. Rzadko kiedy ktoś przychodzi i wiecie, same zwiedzenie przynosi. To łatwo rozpoznać. Natomiast jak jest jeden tylko inny element, no to wtedy już dużo trudniej, tak? Ktoś wam da fałszywy pieniądz i on będzie zupełnie innego koloru, na innym papierze zrobiony, to od razu się. co to jest, to nie są pieniądze. Ale jak tam tylko brakuje tego paseczka w środku, to już wielu to przeoczy, tak? już wielu tam nie zagląda i nie sprawdza za każdym razem. Wszystko inny super wygląda tak samo. To musi być dobry pieniądz. To mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Jakże ważne jest, bracia, siostra, abyśmy znali Słowo Boże i cokolwiek słyszymy, sprawdzali, czy tak się rzeczy mają, czy rzeczywiście jest to oparte na Słowie Bożym, czy są to rzekomo słuszne wywody. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, apostoł Paweł kontynuuje, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład, i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona a więc jeszcze nie odeszli jeszcze nie zaburzono im tego ładu nadal trwali w Chrystusie ale pojawiło się niebezpieczeństwo pojawili się pewni ludzie którzy wnosili te nauki i Paweł mówi jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana tak w nim chodźcie a więc tak samo jak Głosiliśmy wam na początku Jezusa, tak jak Go przyjęliście prawdziwie, tak w Nim chodźcie. Niczego nie ujmujcie, niczego nie dodawajcie, niczego nie zmieniajcie, ale w Nim chodźcie. W innym miejscu, w liście do Galacja, apostoł Paweł mówi, choćbyśmy my sami, albo nawet anioł z nieba, głosił wam inną Ewangelię, od tej, którą wam głosiliśmy, niechaj będzie przeklęty. I dzisiaj jest wielu ludzi, którzy, jak dalej tutaj będziemy czytali, chcą coś dodać, chcą coś zmienić, chcą coś ująć. Na jakiej podstawie? Na dzisiaj najlepiej w kościołach, wiecie co, przechodzi? Świadectwa. Jeśli ktoś ma dobre świadectwo, na tym świadectwie może sprzedać każdą herezję. Taka jest prawda. Wielu ludzi, jak usłyszy świadectwo o tym, że Bóg coś niesamowitego, jakieś cuda uczynił tu czy tam, to taki człowiek, który to mówi, po prostu ma otwarte drzwi do powiedzenia niemal czegokolwiek. I wielu ludzi powie, no to niesamowite, zobaczcie jak Bóg go użył. Faktycznie, to co mówi, takie trochę dziwne, ale, ale jak tutaj Bóg cudownie go błogosławi, jak tu Bóg cudownie działa przez niego. I taki człowiek może sprzedać niemal każdą herezję. Taką chyba najbardziej popularną postacią w naszych kręgach jest Benny Hin. Wielu z nas go zna, wielu z nas w jakiś tam sposób się z nim zetknęło. Człowiek, który, przez którego rzekomo dzieje się wiele cudów, wiele niesamowitych rzeczy. Chociaż ostatnio oglądałem z nim wywiad, na którym sam Benny Hinn przyznał, że nie jest pewien, czy choćby 1% z tych ludzi, którzy są na jego spotkaniach, są trwale uzdrowieni. Hmm. Ale jest jednym z takich postaci, wiecie, który wow, coś to za niesamowite rzeczy się dzieją. I ten człowiek sprzedaje takie herezje, on takie potrafi bzdury gadać, bo to nieraz są po prostu bzdury, że kobieta na przykład przed upadkiem rodziła z boku. Nie? Takie rzeczy na przykład wymyślił, że Bóg mu to objawił, że kobieta tu z boku rodziła przed upadkiem. No wyobrażacie sobie, że coś takiego ludzie... Wow, co za objawienie niesamowite, co za prawda. Takie bzdury potrafi gadać. I, i, i ludzie to przyjmują, ludzie to łykają i wiele innych chrezji. Dlatego, że to taki mąż Boży, że to takie cuda się przez niego dzieje, że takie świadectwo ma, że tu i tam, jejku, co tam się dzieje. Ludzie przewracają się tysiącami, jak on dmuchnie. I taki może sprzedać niemal wszystko dzisiaj w Kościele. Ludzie po prostu patrzą jak na Bożka na niego i przyjmują każdą głupotę, którą powie. Wielkie niebezpieczeństwo. Paweł mówi, strzeżcie się, baczcie. Jak przyjęliście Chrystusa Jezusa, tak jak zostało to nam raz na zawsze przekazane, zawarte w Jego Świętym Słowie, tak się tego trzymajcie, tak w tym żyjcie, tak w tym chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Gdzie ma być nasza wiara? W co mamy być wkorzenieni? Na czym mamy być ugruntowani? Na Chrystusie. On jest centrum. On sam. I nic więcej. Niczego więcej nie potrzebujemy. Jeśli mamy Jego, mamy wszystko. W Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Baczcie, dalej mówi. Uważajcie. Tak? To słowo, jak się pojawia, to naprawdę powinniśmy się obudzić i otrzeźwić. Tak? Uważajcie. Strzeżcie się. Baczcie. Przed czym? Baczcie, aby was, kto nie sprowadził na manowce filozofią i czym? Urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. I w dalszej części tego rozdziału apostoł Paweł też mówi o tych, którzy pysznią się bezpodstawnie swoimi widzeniami, swoimi jakimiś wizjami, swoimi osobistymi objawieniami. Wiecie, takich ludzi jest mnóstwo, tak? którzy w pewnych kręgach mają taki posłuch, że miał wizję, że Jezus do niego przyszedł, Jezus mu coś powiedział, Jezus go zabrał do piekła, Jezus go zabrał do nieba. I że to widzieli, że tam to widzieli, że Matkę Boską widzieli i co tam jeszcze nie widzieli. I po prostu opowiadają i ludzie to czytają. Pisma Świętego nie znają, ale takie objawienia to się tak dobrze czyta. To normalnie jak bestseller, kartka za kartką lecą i się tym karmią. I w to wierzą i modlą się do tych, którzy tam są wskazani jako pośrednicy, jako orędownicy, jako nasi pomocnicy. Ale i w naszych kościołach też tacy ludzie się pojawiają, którzy mieli takie objawienie piekła, którego ciężko znaleźć w Słowie Bożym. Ale oni mieli takie objawienie, więc tam byli naprawdę, widzieli to na własne oczy i nam o tym opowiadają. I wielu mówi, no jak on to widział na własne oczy, fajny brat, no tak dobrze mówi. sensownie mówi, wszystko opowiada w takich szczegółach, że wypisz na malu i no po prostu dokładnie wszystko widział tam. Kraty tam widział w oknach, i, i demony tam widział, jak drapią ludzi, rozrywają ich na kawałki. Różne rzeczy tam widzieli. I wiecie, ludzie tego słuchają tego, no i, i takie sobie budują wyobrażenie, kiedy Słowo Boże nic na ten temat nie mówi. Tutaj więcej, apostoł Paweł sięga do filozofii i podań ludzkich. I to też widzimy, ludzie są gotowi to przyjąć. Czasami w jakimś takiej chęci, nie wiem, dotarcia do ludzi. I tutaj z, nas, z naszego podwórka przykładem, moim zdaniem, jest spektakl Bramy Niebios, Płomienie Piekła. To jest ewidentny przykład podań ludzkich, gdzie szatan jest przedstawiony jako Pan Piekła. Kiedy Słowo Boże mówi, że to Bóg jest Panem Piekła, nie szatan. Szatan tam będzie razem z tymi wszystkimi potępionymi. On tam nie rządzi w piekle. On tam będzie, będzie cierpiał. Natomiast to przedstawienie przedstawia szatana jako pana piekła, który nim rządzi. To są podania ludzkie. to nie, Tego w Biblii nie znajdziemy. To ludzie tak mówią. To, to już stare wierzenia pogańskie. I to w tym spektaklu jest numer jeden. To jest to, co najbardziej nastrasza widownię i sprawia, że chcą przyjść do Jezusa. Ale czy takim czymś się mamy posługiwać? Czy czymś takim mamy ludzi do Chrystusa prowadzić? Podaniami ludzkimi, a nie prawdą Słowa Bożego? Filozofia. Jest masa ludzi, którzy dzisiaj psychologia, te różne rzeczy próbują to wprowadzić do kościoła. I o tym się wiele mówi. I jak Agnieszka swego czasu próbowała po szwedzku trochę się podkształcić i chciała po prostu czegoś budującego posłuchać. tak? I żeśmy tam szukali na szwedzkich stronach jakichś kazań po szwedzku. Ja tego nie słuchałem, bo nie znam szwedzkiego, ale ona tego słuchała, jakiejś części. Mówi, wiesz co, tam w ogóle nie ma Słowa Bożego w tych kazaniach. Z ewangelicznych zborów. Ale tam po prostu oni mówią o jakichś sprawach społecznych, mówią o jakichś sprawach psychologicznych. Gdzieś tam jakiś wiersz wrzucą, żeby było, że to jest coś z Biblii, ale w ogóle nie ma żadnego rozważania Słowa Bożego. Po prostu jakieś ludzkie, społeczne kwestie omawiają w kościołach. Tragedia, tragedia. Apostoł Paweł mówi, baczcie. Strzeżcie się czegoś takiego. Ola tutaj rozmawialiśmy też, mówiła, ile, ile jest takich tam zborów, gdzie po prostu nie usłyszysz Słowa Bożego za wiele. Jakieś gdzieś tam coś wrzucone, a w Anglii to samo. I myślę, że u nas też tego nie coraz więcej będzie. Ja nie jestem zorientowany, bo nie masz tych kontaktu z tylu zborami. Myślę, że u nas jeszcze sytuacja jest w miarę, w miarę taka stabilna, solidna, jeśli chodzi o Biblię, ale obawiam się, że to przychodzi. Bo te książki my tłumaczymy, bo też rzeczy do nas płyną, ludzie słuchają, to wydaje się działać, wiecie, skoro są pełne kościoły, które chcą tego słuchać, to niektórzy u nas padają na pomysł, że skoro to działa tam, no to też my to róbmy. Nieważne, że to jest odstępstwo od słabożego, ważne, że ludzie chcą tego słuchać, ważne, że ludzie przychodzą, ważne, że to, wiecie, w gazetach o tym napiszą, że oni tacy społeczni są w tym kościele, no tacy fajni ludzie. Wszyscy brawo biją, nawet w świecie takiemu kościołowi, który się zajmuje tym i tamtym i owantym, tylko Chrystusa nie głosi, ale, ale jest aktywny, jest dobry. Coś dobrego robią dla miasta. Coś dobrego inwestują swoje życie, tak? To jest kościół, który świat chce popierać, taki kościół. Baczcie, mówi, abyście nie odstąpili od Chrystusa, ale wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce, filozofią i czym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. Wszystko macie w Nim. Wszystko. Jeśli ktoś mi mówi, że ja potrzebuję jeszcze jakiegoś innego pośrednika, że ja potrzebuję jeszcze czegoś, Oprócz Chrystusa to kłamie. To zaprzecza pozycji Chrystusa. To umniejsza Chrystusa. Apostoł Paweł napisał, macie pełnię, macie wszystko, co potrzebujecie w Nim. Więc jeśli ja mam pełnie w Nim, to po co ja mam gdziekolwiek indziej szukać? Dlaczego ja mam czegokolwiek innego się chwytać, skoro mam w Nim wszystko? On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie chrystusowe. Tamci przyszli i mówią, obrzeżemy wam kawałek ciała i będziecie święci. A Paweł mówi, jaki sens obrzezywać ciało, kiedy w Chrystusie mamy obrzezane serca. To jest daleko lepsze, że to zło, że ta nieprawość, że ten grzech został odcięty i wyrzucony z naszego życia, że już nie żyjemy pod mocą grzechu, pod panowaniem nieprawości a oni chcą obrzezywać ciało. W innym miejscu Paweł mówi, jaka jest motywacja tych, którzy chcą obrzezywać ciało. W tamtym czasie, jakiś człowiek został obrzezany, to wtedy Żydzi już na niego nie nastawali. Mówi, dlatego, że nie chcą hańby chrystusowej nosić, dlatego, że nie chcą znosić prześladowanie, mówią, ze względu na Chrystusa. Dlatego się obrzezują. I również tutaj byli tacy, którzy obawiali się presji, ataków ze strony Żydów. Więc mówili, obrzeżcie się i będziecie mieli spokój. Paweł mówi... Nie, nie potrzebujemy takiego obrzezania. Mamy lepsze obrzezanie. Niedokonane ręką ludzką, ale przez samego Boga nasze serca zostały obrzezane. To zło zostało wyplenione z nas. I to daleko lepsze. Wraz z Nim dalej mówi, zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście, albo raczej byliście umarli w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym. Wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim tryumf, nad nimi. Tutaj apostoł Paweł mówi o tej wspaniałości naszego zbawienia, którego żaden obrządek, żaden rytuał, żadne starania nie były w stanie dokonać. Tylko w Jezusie Chrystusie nasze winy, nasze grzechy, nasze nieprawości, nasze zło zostały doskonale pokonane, rozbrojone, wszelkie nadziemskie władze, zwierzchności i w nim mamy prawdziwą wolność, prawdziwe wyzwolenie spod naszej winy. Z tego wszystkiego, z czego rzeczywiście byliśmy winni Tylko Chrystus nas od tego uratował Tylko On i nikt inny, nic innego Żydzi co roku przecież musieli składać te same ofiary Dzisiaj do Hebrajczyków mamy to wyjaśnienie Że tak naprawdę to, co oni robili, to tylko było przykrywanie grzechów Ale nie mieli mocy rozprawić się z tym wszystkim Tutaj natomiast mamy pełne odpuszczenie Usunięcie, oczyszczenie, uwolnienie nas od winy Całkowita, cudowna wolność bez że jak, jak, jakiejkolwiek naszej tutaj in, ingerencji. Chrystus tego wszystkiego dokonał. A więc mówi, trzymajcie się Chrystusa, jeśli chcecie to mieć. Trzymajcie się Jego, polegajcie na nim, na niczym innym. Nie sądźcie, że jakiś obrządek wykonacie i ten obrządek wam coś, coś da. Mówi, nie, przez chrzest utożsamiliście się z Nim w Jego śmierć, w Jego zmartwychwstanie i w Nim trwajcie. Jego się trzymajcie. I teraz przechodzi do tych właśnie konkretów, które tam się wdzierały. Wiersz szesnasty. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Przybyli tacy, którzy sądzili. Przychodzili, my nie obchodzicie tych rzeczy, nie jecie w taki sposób, o, biada wam. O, wasze dusze są zagrożone, to tak, wy polegacie na Chrystusie, wy kochacie. Ja słyszałem takiego tutaj, przyszedł do mnie. Dzwonił do mnie, maile do mnie pisał. Straszył mnie, jak już to jest w wielkim niebezpieczeństwie. I jak tutaj was wszystkich prowadzę w wielkie niebezpieczeństwo. Bo wam, bo wam nie, nie mówię, żebyście sabat święcili. Że wam na pokarmach nie mówię i o innych żydowskich obrzędach. Nadal tacy są, którzy próbują wejść do kościoła i takie rzeczy. Ludzi sądzić z tego powodu. Paweł, niechaj was nikt nie sądzi. wierz 17. Dlaczego? Właśnie dlatego, że to wszystko są tylko cienie. Rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. To jest istota sprawy. To jest rzecz, te rzeczy miały swoje miejsce. Bóg miał dla nich swój plan. One świadczyły, one wskazywały na Chrystusa. I obrzeska jest wielkim symbolem. Obrzeski serca. I sabat jest wielkim symbolem odpocznienia, które jest naszym udziałem w Chrystusie. I pokarmy też mówią o dobrym Bożym pokarmie, najlepszym dla nas, bogatym w to wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. To wszystko są cienie, to są wszystko zapowiedzie, zapowiedzi, ale rzeczywistość mówi, jest w Chrystusie. Jeśli Jego macie, jeśli Jego zgłębiacie, jeśli On mieszka w nas, jeśli w Nim trwacie, macie wszystko, macie pełnię w Nim. Niechże was nikt nie sądzi z tych rzeczy, to są tylko cienie. Wiersz 18. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywione, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. A więc byli tacy, którzy mieli upodobanie w poniżaniu samych siebie. Tacy byli święci, że na kolanach, wiecie, chodzili. Tak, tak, tacy byli pobożni. Pościli, non stop, pościli, pościli, tak siebie uniżali. Byli tacy, którzy oddawali cześć aniołom. O, taki anioł do mnie przyszedł, taki anioł mi się objawił. Znowu w naszych kręgach, czy bliski, bliski naszym kręgom jest Kościół, którego założycielem Jest niejaki Branham I wiele z jego kazań Wiele z jego nauki Jest bardzo poprawną biblijną nauką Ale też jeśli dokładnie prześledzimy jego historię, jeśli dokładnie przyjrzymy się tej postaci, okazuje się, że on wskazywał na jakiegoś anioła, który jemu wskazywał te wszystkie rzeczy, który jemu te rzeczy objawiał. I wręcz, jeśli prosił ludzi, żeby się modlili, jeśli chcieli się modlić o uzdrowienie, to musieli wyznać, że wierzą w niego, w Branhama i w tego anioła, który obok niego stoi. A więc on nakazywał ludziom wiarę w jakiegoś anioła, który ponoć go błogosławił, który go prowadził, który go używał. I wiecie, że dzisiaj też te kontakty z aniołami to w świecie to jest popularne, ale i w Kościele dla niektórych to jest popularne. Ludzie szukają po prostu jakiegoś, jakichś przewodników do Boga, jakichś ludzi, jakich, jakichś aniołów, jakichś tam duchów, które ich poprowadzą bliżej do Boga. A nie opierają się, nie trzymają się głowy Chrystusa. Nie wiedzą, że w Nim mamy pełny dostęp do Boga. Że przez Niego i tylko przez Niego Możemy prawdziwie mieć kontakt z Bogiem i życie z Bogiem, a poza Nim jest zwiedzenie. To może mieć pozór pobożności, to może mieć pozór prawdziwego doświadczenia Boga, ale to nie jest tym, co Bóg dla nas ma w Chrystusie. Cała nasza ufność musi być w Nim. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. I bracia, siostry, musimy tutaj naprawdę baczyć na to, aby naszych ludzkich przyzwyczajeń, naszych ludzkich nauk, naszych własnych przekonań nie przenosić do Kościoła i nie narzucać ich braciom i siostrom. Jest wielkie niebezpieczeństwo, że rzeczy, które nam odpowiadają, nam się podobają, w naszym mniemaniu są słuszne, które nie są oparte na Słowie Bożym, ale mówią o naszych jakichś osobistych upodobaniach czy podejściu do różnych rzeczy. Możemy wnieść do Kościoła i z nich uczynić zakon dla innych. I z nich uczynić jakąś normę świętości, normę sprawiedliwości. Musimy dobrze rozważać, czy to, co chcemy wnieść, to, co chcemy wprowadzić, rzeczywiście ma mocne korzenie w Słowie Bożym. Czy, toż jest, czy toż są to po prostu współczesne ludzkie opinie. Które wiecie, ciągle się zmieniają. Sto lat temu zbory wyglądały zupełnie inaczej, niż dzisiaj wyglądają. Wiele rzeczy się robiło inaczej, i część z nich prawdopodobnie było słusznych, było dobrym. Gdzieś dzisiaj zbłądziliśmy i odeszliśmy od pewnych norm, które miały uzasadnienie biblijne. Ale wiele z nich po prostu były wymysłami ludzi. Wiele z nich było formą pobożności, która wtedy miała miejsce po prostu. I ludzie w, niej, w nich upatrywali jakąś większą świętość i sprawiedliwość. I to musimy odróżniać. Od tego, co rzeczywiście jest w Słowie Bożym, co jest nam jasno nakazane, jasno przedstawione. Od tego, co jest współczesną modą, co jest jakimś kościelnym trendem, co jest zaczerpnięte ze świata bardzo często i my nawet tego nie widzimy. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. To nic nie pomaga, tak naprawdę, jeśli chodzi o przemianę serca, o panowanie nad tymi porządliwościami, nad zmysłami, nad tym wszystkim, co jest faktycznie przyziemne i co jest grzeszne, co jest wrogie Bogu. Tego się musimy strzec. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze ukryte jest wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. To jest chwalebna przyszłość dla tych, którzy żyją w Chrystusie, którzy na Nim się opierają, którzy z Niego czerpią i którzy we wszystkim szukają Jego. Tak jak mówiliśmy tutaj przy okazji rozważania Słowa Bożego. Kiedy czytamy Słowo Boże, i widzimy tylko historię, widzimy tylko przypowieści, widzimy tylko moralne nauki, ale nie widzimy w nich Chrystusa, to nie czytamy tak, jak należy czytać. Musimy widzieć więcej niż tylko dobrą naukę, niż tylko moralne napomnienia, niż tylko pewne zasady. Musimy oglądać w Słowie Bożym Chrystusa, obcować z Nim, kiedy czytamy Jego Słowo. Jeśli tego nie ma, obawiam się, że z czasem, jak słyszę od wielu Czytanie Pisma staje się monotonną rutyną, bo nie ma obcowania z Chrystusem, bo jest tylko przepis za przepisem, zakaz za zakazem, nauka za nauką, już którą znamy, słyszeliśmy tyle razy, No co ileż to można czytać, ileż można w kółko to powtarzać. Jeśli nie widzisz przez te rzeczy Chrystusa, jeśli nie dotykasz się Chrystusa, jeśli On się ciebie nie dotyka w swoim Słowie, to jest to żmudne, przyznaję, jest to męczące. Tego bracia i siostry bardzo potrzebujemy. Żyć w Chrystusie, szukać Chrystusa, służyć Chrystusowi, poznawać Go i w tym, co robimy, rzeczywiście upewniać się, że to, co robimy, jest dla Niego, jest przez Niego, jest ku Niemu. Jeśli tego nie ma, chybiamy celu. Jeśli modlisz się w zborze, bo chcesz zbudować brata czy siostrę i to wszystko, chybiasz celu. Nawet jeśli pięknie się pomodlisz i ktoś z twojej modlitwy wyniesie zachętę, ale jeśli ty sam w modlitwie nie dotykasz się Chrystusa, jeśli ty sam w modlitwie nie obcujesz z Nim, to tak naprawdę twoja zachęta i twoja pomoc jest tylko ludzką pomocą i ludzką zachętą. Jeśli obcujesz z Nim, a ktoś jest tego świadkiem, wtedy prawdziwie może być umocniony przez tego, którego ty jesteś umacniany w swojej modlitwie i w każdej jednej rzeczy którą robimy, jeśli ona rzeczywiście ma związek z Chrystusem, wtedy to, to ma moc to wtedy rzeczywiście to jest treść wtedy rzeczywiście to jest coś więcej niż tylko to, co my jako ludzie możemy zrobić jeśli natomiast gdzieś to gubimy i skupiamy się na tych wiecie, aspektach ziemskich na tych formach, na tych rzeczach, które my możemy jako ludzie zrobić efekt też jest taki, owoc też jest taki, cielesny i tego się musimy strzec a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myście, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo, które zostało nam dane, aby objawić nam Ciebie samego, przez które możemy rzeczywiście usłyszeć Twój głos, Doświadczyć Twojej przemieniającej mocy, zobaczyć też naszą potrzebę Ciebie, naszą słabość, nasze grzechy, nasze przewinienia. To wszystko, w czym odbiegamy od tej, tego piękna i tej chwały i tej wspaniałości, jaką oglądamy na obliczu Chrystusowym. Panie, modlimy się, by nasze chrześcijańskie życie prawdziwie zasadzało się na Chrystusie. Abyśmy tak jak przyjęliśmy Jego i przyjmując go do naszych serc, do naszego życia, wiedzieliśmy, że tylko on nas może zbawić i że tylko on nam może pomóc, i że on jest wystarczający, że nie potrzebujemy niczego więcej, i zapragnęliśmy, by panował w nas, by wydawał nam rozkazy, by kierował naszym życiem, ufając w Jego mądrość, w Jego dobroć, widząc nasze własne. Błędy, i nasze własne braki, i naszą niemożność kierowania naszym życiem w zbawczym kierunku. Panie, dajbyśmy w tym trwali, w tym panowaniu Chrystusa w naszym życiu, w tej centralności pana Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Oby te wszystkie inne rzeczy, jakkolwiek niektóre z nich cenne i wartościowe, nie przesłoniły nam Ciebie, Panie, nie zajęły Twojego miejsca, nie stały się jakąś jakimś wymiernikiem jakości naszego chrześcijaństwa. Panie, prosimy, daj, by nasze serca do Ciebie lgnęły i było w nich umiłowanie Ciebie, poddanie się Tobie i ciągłe, wzrastające pragnienie, by lepiej Ciebie poznawać. To pomóż nam, kochany Panie, i zachowaj nas od fałszywych nauk, od zwodniczych ludzi. Zachowaj nas, Panie, od wszystkiego, co nas odciąga od Ciebie co próbuje zająć Twoje miejsce, co nam przesłania Ciebie. Zachowaj nas, zachowaj nas w prawdzie Twojej, prosimy. Amen.